Pamiątki detektywa pozytywki. Pamiątka pierwsza, czyli kulka papieru. Niewiele osób lubi sprzątać, ale detektyw pozytywka owszem lubi. Po pierwsze, dlatego, że jest dziwakiem, a dziwak, jak sama nazwa wskazuje, jest dziwny. Detektyw-pozytywka z upodobaniem oddaje się czynnościom, które innych ludzi serdecznie nudzą. Za to nie może pojąć, co jest interesującego, w dajmy na to, oglądaniu telewizji. Oglądanie zepsutego czajnika wydaje się detektywowi-pozytywce dużo bardziej interesujące. Nie wspominając już o gapieniu się na chmury czy na plamy na spadzistym suficie. Po drugie, Agencja detektywistyczna różowe okulary ma niewielkie rozmiary i sprzątnięcie jej nie pochłania zbyt dużo energii. Detektyw Pozytywka odkrył, że aby uzyskać wrażenie czystości, czasami wystarczy zebrać leżące na podłodze papierki od cukierków. Ale oczywiście zbieranie papierków to za mało. Oprócz zbierania papierków, detektyw Pozytywka zawsze starannie wygładza materiał składanych wędkarskich krzesełek. I to wszystko, jeśli chodzi o tak zwane zwykłe sprzątanie. Gorzej jest podczas tak zwanych porządków generalnych. Wówczas detektyw pozytywka wykonuje nie tylko wyżej opisane czynności, ale podnosi również doniczkę z kaktusem i wyciera pod nią kurze. Na całe szczęście dzieje się tak tylko dwa razy w roku. Późną wiosną i wczesną jesienią. Jest i trzeci powód, dla którego detektyw-pozytywka lubi sprzątać. Odnajduje wtedy wiele zapodzianych wcześniej przedmiotów. Niektóre z nich są mu potrzebne, inne nie, ale z wszystkimi wiążą się jakieś wspomnienia. Przykład? Proszę bardzo, zajmijmy się choćby kulką papieru wciśniętą za kaloryfer. Któregoś poranka ledwie detektyw Pozytywka zdążył otworzyć agencję różowe okulary. Do jej drzwi zapukali Zuzia i Dominik. Sądząc po minach, byli na siebie śmiertelnie obrażeni. Nie powinniście być w szkole? Zdziwił się nasz bohater. Zaraz będziemy, odpowiedział Dominik. Ale wcześniej... Mamy problem, wpadła mu w słowo Zuzia. Możesz mi nie przerywać? – wysapał Dominik. – Proszę bardzo, mogę w ogóle się nie odzywać! – krzyknęła Zuzia. Detektyw Pozytywka przewrócił oczami. – Odzywaj się! – krzyknął Dominik. – Ale nie wtedy, gdy ja mówię. – Przypominam, że to przez ciebie tu jesteśmy! – zdenerwowała się Zuzia. – Przypominam to, przypominam tamto! – przedrzeźniał ją Dominik. – Nie zachowuj się jak mama! Detektyw Pozytywka postanowił interweniować. – Posłuchajcie… Chyba zaszła jakaś pomyłka, powiedział ze spokojem. To jest agencja detektywistyczna, a nie biuro kłótni i sporów. Chcecie się sprzeczać? To idźcie do martwiaka. Zuzia i Dominik umilkli. Nie na długo jednak. Zuzia mówi, pożalił się Dominik, że zabrałem czterolistną koniczynkę, którą jej koleżanka podobno przyniosła nam na szczęście. — Ja jej nie mam! — krzyknęła Zuzia. — Ja też nie! — krzyknął Dominik. Detektyw Pozytywka zgromił rodzeństwo wzrokiem. — Po kolei! — powiedział. — O co chodzi z tą koniczyną? — Moja koleżanka Laura była u babci — zaczęła wyjaśniać Zuzia. — I tam, w ogródku, znalazła kilka czterolistnych koniczynek. Prosiłam, żeby dała mi jedną, bo taka koniczynka przynosi podobno szczęście. — I proszę... Jaki pech? Laura dała koniczynkę Dominikowi w szkole, a on nic nie pamięta. Nic mi nie dała, rozsierdził się Dominik. Kłamie. Tak, kłamie, zezłościła się Zuzia. A może jesteś po prostu roztrzepany i nic nie pamiętasz? Detektyw Pozytywka odetchnął z ulgą, co zresztą wprawiło dzieci w zdumienie. Bałem się, wyznał, że zarzucacie sobie kradzież. No wie pan, zgorszył się Dominik. Co za pomysł! Zuzia popatrzyła na detektywa pozytywkę z oburzeniem. Dominik wziął koniczynkę, a potem o niej zapomniał. Jak to Dominik? Nic od Laury nie dostałem, zapewnił Dominik. A zresztą, dlaczego miałaby dawać ją mnie, skoro chodzi z Zuzią do tej samej zerówki? Tego nie umiała wyjaśnić i Zuzia. Ufasz jej? Zapytał detektyw Pozytywka. No tak, Zuzia skinęła głową. Ale może jednak coś pokręciła? Dopytywał się detektyw. Przecież nie tylko Dominik jest roztrzepany. Dominik w pierwszym momencie chciał zaprotestować. Jednak koniec końców wzruszył ramionami. Zuzia pokręciła głową. Nie... Ona to wszystko świetnie pamięta, westchnęła. Opowiadała, jak w domu wybrała dla mnie najładniejszą koniczynkę, a potem jeszcze zawinęła ją w papier, żeby się koniczynka nie zniszczyła. Mówiła, że specjalnie wzięła kartkę z drukarki swojego taty. Na dodatek, żeby koniczynka nie wypadła ze środka, złożyła kartkę jedenaście razy na pół, a potem tę połówkę jeszcze na pół i jeszcze, a w szkole dała ją Dominikowi. — Nieprawda! Dominik aż podskoczył ze złości. — Nieprawda! — zachichotał detektyw Pozytywka. — Zuzia? — wytrzeszczyła na niego oczy. — Skąd pan wie? — zapytała. — Właśnie! — wykrztusił Dominik. — To była taka zwykła kartka z drukarki, tak? Detektyw Pozytywka odpowiedział pytaniem na pytanie. Ani większa, ani mniejsza niż zwykle, tak? No, – Chyba tak – powiedziała z wahaniem Zuzia. – I Laura umie już dobrze liczyć? Detektyw Pozytywka spojrzał na Zuzię z ciekawością. – Pewnie – prychnęła Zuzia – prawie tak samo dobrze jak ja. – No to skłamała – zachichotał ponownie detektyw Pozytywka. Może wcale nie znalazła tylu czterolistnych koniczynek? A może nie chciała żadnej oddawać? Nie wiem, ale prawdy nie mówi. Dominik spojrzał na Zuzię z triumfem. Ale potem zrobiło mu się żal siostry. W końcu to nie jej wina, że ma koleżankę kłamczuchę. Detektyw Pozytywka miał prawo zarzucić Laurze kłamstwo. Wiesz dlaczego?